Zatem do zobaczenia 28 maja 2018 roku o godzinie 18 w Dworku w Ostrzeszowie. Jeśli chcesz rozpocząć korespondencyjny kurs biblijny albo bezpłatnie otrzymać Nowy, pa Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa lub chcesz w inny sposób zadać jakiekolwiek pytania dotyczące tego, czego uczy Biblia, napisz lub zadzwoń, czytaj Biblię, skrytka pocztowa 31, 63 500 ostrzeszów, z Bogiem.